Witam wszystkich z tej strony KOT, a to jest czwarty odcinek podcastu komiksowy Titań. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Dem Demski. Cześć macie? No. Dem jest w tej chwili zajęty tworzeniem pasków, znaczy już nie pasków, ale ogólnie komiksu dużej ilości naraz psów i niedługo też będzie premiera nowego komiksu Kundle oraz nowego albumu no, z psami. Tak jest. Coś pominąłem? Znaczy, jeszcze do tego dochodzą e, newsy, chociaż to będą jednak odrówki, więc ciężko to nazwać komiksem i też będą się ukazywać w zupełnie inny sposób. To znaczy, nie będzie można ich przeglądać, tylko będą się pojawiać e, właśnie te pojedyncze rzeczy co jakiś czas. Coś, coś jakbyś oglądał serial w telewizji. Włączasz i może akurat leci odcinek, którego nie oglądałeś. Tak samo będzie tam, będzie taki lupik 30 różnych rzeczy i będzie można sobie je, one się będą zmieniać tam co jakieś 6-12 godzin. No, to już moje słuchacze dowiedzieli się czegoś nowego, czego jeszcze nikt wcześniej nie widział. No widzisz. No, to już miał ogromną słuchalność tego odcinka. No dobra, przejdźmy może do mojego pierwszego pytania, które zadaję wszystkim moim słuchaczom tutaj, czyli jak to się właściwie stało, że zaczęłeś robić komiksy? O... Rysowałem w zeszytach do religii, yy, bo trzeba było ozdabiać ślaczkami obrazki Jezusków, Józefów i całej reszty Ferajny. Stawaliśmy obrazek na każdych zajęciach, więc komiksów było dużo. I, I Fabuła opierała się na tym, że postać kradła rzeczy z banku i biegała dookoła tego obrazka, na początku wspinając się po drabinach a potem w końcu spadając na spadochronie gdzieś tam. Trochę to nie było zbyt zbyt poprawne, jeżeli chodzi o język komiksu, bo to się toczyło od prawego dolnego rogu i szło w lewą stronę, potem w góry, w prawo i w dół. Tak jest. I kończyło się tym, że on siedział w więzieniu. Tak, w, każdym w odcinku? Tak jest. Ja nienawidziłem niespodzianek. Okej. Okay. I... A potem zacząć czytać psy, tak? Czytać psy? Rysować. A, nie. nie, To jeszcze trochę, nie? Bo to było, 6, jak wiem, 6 lat. Och. Potem były takie cuda jak earthclub.com i na tej stronie pojawiły się pierwsze moje wypocinki we flashu takie zupełne bzdury rysowane od tak. Tamże byli także inni twórcy komiksowi. Ja tak do nich dołączyłem, tak pod koniec. Między innymi y, paszteta tam poznałem, kiedy tworzył jeszcze wieprze. Pasztet, nie pamiętam imienia i nazwiska. Sorry, stary, jeżeli to z tego słuchasz. Yy... Zgubiłem wątek. Pasztet. Tak, Earth Club. Okej. Okay. No i tam, tamże były inne komiksiki, ja w końcu założyłem swoją własną stronę, jako że nie chcieli wrzucać moich nowych komiksików i miałem swoją własną stronę z komiksikami, która nazywała się Dem Productions, gdzie powstało pierwsze 20 odcinków Mnicha, który wtedy się popularnością nie cieszył, ale później, kiedy już powstawało kolejne 100 odcinków tego, yy, miał całkiem ładną oglądalność. Po mnichu, a właściwie pod koniec mnicha powstał Shinon, czyli ludzik, który gada ze swoim stwórcą. Pełno tego typu rzeczy pojawiało się w internecie w tamtym czasie, jako że każdy, kto chciał stworzyć komiksy, tworzył komiks o tym, że tworzy komiks. U mnie to się opierało trochę, trochę szerzej i to było bardziej jako, jako Bóg, a nie twórca komiksu. Dalej, współpraca z Wigorem, Bossy i Boso. Zresztą to wszystko można przejrzeć sobie. Jest taka strona, Demland Info, ona w tej chwili jest trochę zpstuta. To powinna być, mam obiecane, najpóźniej na 1 grudnia, że wszystko już będzie gotowe na Demland Info i wtedy będzie można tam wszystko przejrzeć, wszystkie komiksiki wcześniejsze, łącznie z opisem, jaka jest tam ich historia, bo była jeszcze tego trochę. Potem były Bossy i Boso, razem z albumem tam dwie historie tego bossa i Boso. A... Potem powstały psy, po drodze gotac, rzeczy do kolektywów. No, ale tak, głównie, głównie psy. Dobra, już przestaję gadać. No Każdy może sobie wejść, więc nie ma co się tutaj no. rozwodzić. Skoro każdy może wejść, przeczytać, nawet ja teraz sobie zajrzałem i przejrzałem parę odcinków Okej, okay, więc rysujesz te komiksy już, no już trochę i wszystko można zobaczyć w internecie. A powiedz mi, czy w całej swojej karierze komiksiarza zdarzyło ci się, że cokolwiek na tych komiksach zyskałeś? W sensie, czy zyskałem jakieś, odkryłem w sobie jakieś nowe podłoża moralności, czy chodzi bardziej o to, że dostałem pieniądze za robotę? To czy nawet niekoniecznie? Na przykład klas, z którym robiłem wywiad dwa odcinki temu, pośrednio znalazł pracę dzięki komiksom. A czy to by się zdarzyło coś podobnego? Na przykład, że przyjęliście na uczelnię, bo miałeś fajne komiksy? A, nie, założyłem sobie sam firmę i sam wykorzystuję to, co tworzę, żeby zarabiać jakieś pieniążki. Nie, żeby to były duże pieniążki, ale są pewne. bo mogę... Sobie, że tak powiem finansować swoją twórczość i wydawać ją na papierze a tak to poza tym a tak była jedna yy, ludzie zobaczyli moje duże ilości na was psów jeszcze zanim powstały te wszystkie koszulki i na tych psach yy, znaleźli sobie inspirację do, znaczy, oni sobie założyli zespół zespół nazywał się Południca i oni dopiero niedawno wydali ten album, ale zamówili u mnie całą książeczkę z takimi krótkimi opowiastkami. Nie mam pojęcia, gdzie można to dostać. Możecie sobie poszukać w jakichś sklepach muzycznych czy czymś takim. Nie wiem, jakim nakładem to wyszło. Ja sam dostałem dwa egzemplarze, tfu, trzy egzemplarze autorskie. I to wszystko. Jakoś strasznie mało kontaktu miałem z nimi. Dobra, no ale najważniejsze, że masz tu swoją firmę, to nie jest coś, czym może się chyba większość komiksarzy uchwalić. No nie, ale to wiesz, tak to jest, jak... jak... Okej, okay, to nie wiem, nie wiem, gdzie z tym idę. Tak to jest. No dobra, to może teraz tak zejdźmy trochę bardziej z tematu komiksowego i powiedz mi proszę, czym Ty się właściwie zajmujesz poza komiksami i w ogóle w życiu prywatnym? no chyba nie żyjesz z tego, że wydajesz albumy z psami, nie? Nie, ja żyję z tego, co mi mama da. A, co ja jeszcze robię? Mam przyjaciół, nie, możesz, wą nie możesz wątpić. Zdroszczę. No właśnie. E, poza przyjaciółmi mam jeszcze internet. E, w in w aktor tak, jestem w szkole aktorskiej, przecież u Jana i Haliny Machulskich jestem na drugim roku tego ichniejszego aktorstwa więc tutaj także się dobrze bawię twórczo właściwie jedno, jedno jedno drugiemu bardzo pomaga jedno i drugie jest jakimś tworzeniem i kiedy tworzę komiksiki dostaję jakąś inspirację do ról a kiedy wcielam się w jakieś role dostaję inspirację do nowych, do na nowe komiksy bardzo ładnie chodzę z jednego w drugie i tak naprawdę wszystko polega tylko na tym, żeby znaleźć nowe pomysły na tworzenie nowych, nowych rzeczy. Okej, okay, ale to tak poszedłeś tej szkoły, bo chciałeś, się za co z aktorstwem, czy po prostu uznajesz, że aktorstwo to fajna umiejętność? E, znaczy ja jestem nierobem. Co mhm. mm, to znaczy próbowałem na takich kierunkach jak aseriologia, i Hetytologia, Kultura Wschodu Starożytnego czy Filozofia. I na tamtych kierunkach zupełnie, zupełnie mi się nie udało. To znaczy nie potrafiłem usiedzieć i przychodzić na te rzeczy, jako że jedyne co ja lubię robić to wymyślać rzeczy. I to jest jedyny kierunek, który nie wymaga żadnych zdolności, a pozwala tworzyć. Więc tak. To, Dlatego że, dlatego, że lubię tworzyć. Dlatego jestem w szkole aktorskiej. Um, dobra, a jakie masz w takim razie plan na przyszłość? Czy będziesz planujesz się utrzymać z firmy Demland, czy też może um, po prostu się sprzedać i zaczniesz roz, roz, robić scenariusze dla jakiegoś po prostu i je sprzedawać? Mając nadzieję, że ludzie będą kupować te komiksy. No to jest trudna sprawa. Na pewno będę walczył z tym Demlandem, dopóki cała popularność nie weźmie w łeb. Zamierzam ten Demland rozszerzać o nowe pomysły, właśnie tak jak te psykundle. Tak nawiasem jeszcze jeden komiks wchodzi i mam nawet do niego rysownika, ale to jest na razie, zostawmy to, bo to w pewnie w okay, Nie styczeń wyjdzie. Okej, nie było rozmowy. Tak czy inaczej, nie zam raczej zamierzam z tym Demlandem kombinować. Zamierzam kombinować i z kierunkiem aktorskim, i z kierunkiem pisania czegoś, właśnie typu scenariuszy. No, jestem bardzo otwarty na to wszystko. Więc bardzo chętnie będę coś tworzył, a na co padnie, co będę mógł robić, będę zadowolony. Dobra, wspomniałeś o rysowaniu z kimś. W takim razie powiedz proszę, czy lepiej się pracuje samur? Pisząc scenariusze tylko, czy też tak jak z psami, gdzie możesz sam coś narysować i do ostatniej chwili tak naprawdę nad tym pracować? To są zupełnie dwie różne historie. Bo zobacz, yy, takie psy tworzę. W, w... Jeżeli nie mam pomysłu i siadam nad pustą kartką, no to z... jeżeli jest dłuższy, to posiedzę półtorej godziny i mam gotowy. Ten. Jeżeli szpałem na pomysł wcześniej, to jest pół godziny i jest rzecz narysowana, zrobiona. Yy, więc tutaj mogę na bieżąco zmieniać sobie pomysł w trakcie jak rysuję. Kiedy coś mi wyjdzie, że narysuję tak, a nie inaczej, to czasami nie zmazuję, tylko kontynuuje ten wątek, co by się stało, gdyby to faktycznie było narysowane w taki sposób i może było zupełnie innym przedmiotem niż planowałem. Kiedy mam do czynienia z rysownikiem to piszę mu scenariusz i chcę, żeby to było jak najwyraźniejsze jako całość. Dlatego te historie są zupełnie inne niż w psach, tak jak są, to, to bardzo łatwo można zobaczyć w albumie właśnie. Gdzie pojawiają się rzeczy, które stworzyłem z wigorem oraz te roboty. Na zupełnie innej zasadzie działają te, te komiksy. Wielu uważa, że, że, że sporo słabsze, ale jak dla mnie to właśnie przy tych się popisuje jakimiś tam umiejętnościami, jeżeli ktoś uważa, że jakieś mam. Tak jak z tą miską owoców, miska owoców w kolektywie jest chyba najbardziej właśnie psia. To znaczy jest tworzona na bieżąco, tylko właśnie nie jako rysunki, na bieżąco tylko jako scenariusz na bieżąco, w którym właśnie staram się nic nie zmieniać, brnąc cały czas naprzód i tworząc z tego, uży używając właśnie tego, że nic nie zmieniam, tworząc absurdy. No, to cała moja tajemnica. Jakie było pytanie? <śmiech> znaczy, wiesz co, nie pejdą dokładnie, jakie było pytanie, ale myślę, że odpowiesz na nie dość dobrze, więc może przejdę do kolejnego. Okej. Okay. Y jak to jest właściwie z dużymi ilościami nas psów, jeśli chodzi o jakieś, że tak się wyrażę, ukryte wątki? Czy one niosą ze sobą jakieś w ogóle przesłanie, czy też ludzie, którzy twierdzą, że to jest tylko lol random i że doszukując się tam ukrytego sensu, robiąc się głupa, mają rację? To zależy jeszcze, który. To znaczy niektóre są po prostu lol randomem, tutaj już trzeba przyznać. Chociaż Ostatnio daję ten LOL random, żeby zadowolić fanów LOL randomu, i najbardziej lubię rzeczy opierające się na jakichś koncepcjach, typu mój ostatni wymysł, czyli pistolet trainer, który jedna, jedna historyjka pojawiła się w, na stronie odcinek 17-14 a kolejny zamierza pojawić się w drugim albumie z tym pistoletem. Pistolet jest wykorzystywany do tego, to jest, to jest ogromny wynalazek, ma ogromne znaczenie do, w, dla w ogóle całej historii nauki, bo jest w stanie nadawać właściwości przedmiotom. Właściwością może być ostrość, może być miękkość, może być nawet smakowitość. I ten pistolet jest wykorzystywany do robienia sobie jaj i niczego więcej. Tego typu rzeczy lubię robić. Oczekaj, wracając do pytania. No tak. Pytanie było o, te, te, o to, czy o tam są znaczenie. jakieś sensy. Tak. Nie, ukrytych nie ma. Jeżeli już to są jak w mordę strzelił. Tak jak w sezonie 16 pierwsze trzy odcinki to jest jedna historyjka o, o piece społecznej i to jest mój autentyczny komentarz na ten temat. Niektóre są po prostu koncepcjami, które chciałem przedstawić, pomysłami, które chciałem jakoś zarysować, i niczym więcej. Tak naprawdę myślę, że psy to jest na tyle szeroka rzecz, że można ją wykorzystywać. Nie mam, nie mam na nic pomysłu. Wejdę sobie na psy, łączę losowy pasek i może coś mi z tego przyjdzie. Może gdzieś tam w, gdzieś tam w czymś, w jakimś tekście znajdę pomysł na porządny komiks. To jest tak, jakbym porysował parę pomysłów i zamieścił je w internecie, no. Tak, tak, tak widzę psy i czasami dorzucił ewentualnie jakąś puentę albo dwie. Tyle, że ludzie zdają się bardzo zrobić ten komiks, który ty traktujesz jedynie jako swój zbiór pomysłów, skoro e, okupuje zawsze pierwsze miejsce na topliście komiksowej. O, widać mam świetne pomysły. No, nie powiem, że nie. Yyy... E, Album z tego co pamiętam, pierwszy sprzedał się bardzo szybko. Tak jest, nie ma go. E, ile właśnie egzemplarzy było? Za no, takie tam szczególiki. No, było. W... 200 przyniosłem na MFK i poszło w ciągu 4 godzin. Potem następne w internecie to też. w półtora miesiąca zeszło absolutnie wszystko. No właśnie, skoro komiksy cieszą się aż tak dużą popularnością, to byłby. Planujesz z następnym albumem, albo nie wiem w niedalekiej przyszłości zaryzykować i wydać go w większym nakładzie? Znaczy wiesz, duży nakład. Co rozumiemy jako duży nakład. Pierwszy album psów to już powiem ten nakład. To jest nakład 550 egzemplarzy. No, to czy na przykład yy... dwa razy większy. No to. Jeżeli chodzi o pierwszy album, to pierwszy album jest kupowany w tak dużym nakładzie, dlatego że właśnie jest pierwszym albumem. Dlatego, że ludzie, to jest coś nowego, to jest mój ulubiony komiks, więc ja sobie kupię, ja sobie kupię album z tym komiksem i będę mieć pamiątkę o tym, że kiedyś był coś takiego, kiedy internet się skończy i wszyscy pomrzemy, to będzie, będzie leżało u mnie na półce i wszyscy będą wiedzieć, że, że byłem fanem. A drugi, trzeci i cała reszta albumów będą się sprzedawały kolejno w mniejszym nakładzie. Ustabilizuje się to pewnie właśnie przy trzecim, czwartym, i wtedy będzie można mniej więcej określać, ile tego tak naprawdę będzie schodzić dalej. Bo pierwszy no, to jest taka egzaltacja. To jest coś takiego, że wychodzi coś nowego, zobaczmy co tam jest. No tak. Jeżeli się ten pierwszy bardzo, jeżeli ten się ten pierwszy nie spodoba części, a na pewno się nie spodoba części, w to no wstępnie, wstępnie drugi zamierzam wypuszczać nakładem 350 i ewentualnie robić do druki, jako że to niespecjalnie kosztuje, jako że to jest druk cyfrowy. Okej. Okay. Skoro jesteśmy w temacie albumów, to z tego, co dzisiaj usłyszałem w podcaście, jest już, szczególnie się sporo koniksów, dalej będą psy się ukazywać, będą kundle, Wspomniałeś coś, że kiedyś może będziesz jeszcze z jakimś rysownikiem robił komiks, a co na papierze, czy dalej będą się tylko psy ukazywać, czy też może napisałeś już scenariusz do wydania na papierze takiego poważnego, nazwijmy w cudzysłowie, komiksu i tylko czekasz aż ktoś to narysuje i wyda kiedyś zrobiłem coś takiego i to była pełna metrażówka z ubogim człowiekiem, ale to było ze dwa lata temu. Nie, nie piszę niczego wielkiego w tej chwili. Nie mam na to czasu. Właśnie tak jak powymieniałeś te kundle, które będą wychodzić razem z psami, te psieniusy, ten komiksik, który jeszcze ma dojść z rysownikiem w późniejszym czasie, no pracę nad albumem. No to jest w cholerę roboty, więc na papierze póki co będzie się ukazywać pewnie tylko Tyle, co roboty, które tworzę z Robertem Sienickim, Bele w internecie. I te roboty prawdopodobnie będą się dalej ukazywać w kolektywie i w moim albumie. I miska owoców, czyli... Seria Ikorka i moja. i Korek rysuje, ja tam piszę, już coś tam o niej wspomniałem dzisiaj. Mhm. W trzeci odcinek pojawi się w następnym kolektywie, jeżeli Ikorek wyrobi. No bo niestety mieliśmy jedną taką lukę, że była, był rok przerwy między odcinkami. No ale liczę, że teraz będzie wszystko dobrze i będzie można kontynuować i będzie co pół roku się ukazywać ta nowa miska może kiedyś się to połączy w jakiś album czy coś. No, ale to takie dalekie myślenie. To może jeszcze takie... No, nie ukrywajmy, jeśli ktoś w tym, w tym kraju zarabia na swoim komiksie sieciowym, to jesteś to ty. Sprzedajesz koszulki, sprzedajesz albumy. Jak myślisz, czy w Polsce nie jest w ogóle taka możliwość, żeby zarabiać na komiksie internetowym? Mm, nie, absolutnie nie ma. Nawet nie próbujcie, dajcie spokój. Ja no. się, ja, ja jestem biednym człowiekiem. No, no, ja słuchaj, ale nie, tak poważnie. E, to jest... Nie, nie, możemy nie rozmawiać o pieniądzach, bo bo tak, no sprzedaję, sprzedaję te koszulki, to bardzo cieszy to jest bardzo fajnie, że, że, że fani kupują to nie jest jakiś, jakiś wielki biznes i raczej jeżeli utrzymam to tylko przy komiksie to nigdy nie będzie z tego wielki biznes więc trzeba rozszerzać to szerzej niż komiks w późniejszym czasie ale tak, da się to zrobić jeżeli tworzy się komiks dla ludzi innych niż fani komiksu bo fanów komiksu jest mało, to wtedy myślę, że można zarabiać, jak najbardziej. Jeżeli się za to tworzy komiks, który jest dla, dla fanów komiksu, to nie bardzo. Nie, nie potrafię określić, co, co, co sprawia, że komiks jest dla ludzi, którzy nie czytają komiksów. To po prostu... Myślę, że no, proste rzeczy... Nie, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, róbcie takie jakieś, jakieś pacynki. Nie, pacynki się nie sprzedają, nie wiem. Słuchajcie, róbcie komiksy, komiksy są fajne. No tak. prostu o następne pytanie. Następne. <słuch> no skoro tak nie chcesz gadać o pieniądzach, to może z innej beczki. Jaki swój komiks jako całość albo... My tylko jako scenariusz uznajesz za najlepszy. Mój scenariusz jaki uznajesz za najlepszy? No. O, świetnie, to jest dobre pytanie. Jak no. słuchaj, winda była dobra, no. To czy ten. ten pies. 14, 14, 14 to Ten zerżnięty z defnota. To nie jest zerżnięty z defnota. To jest prędzej jakaś. Jakaś yy, parodia czy coś, czy coś takiego, a tak bym to prędzej nazwał, chociaż o Defnocie kiedy robiłem tą rzecz, w ogóle nie myślałem. No ale takie no, się najczęściej skojarzenie nasuwa. No Gdy tak. gadam z ludźmi o tym odcinku. Ale to jest fajne, jeżeli, jeżeli się ludziom tak kojarzy, to faktycznie może zostać fajnie odebrany jako parodia Defnota. I to mi się podoba. Pod podoba mi się ten komiks jako parodia Defnota. To, że komiks jest parodia Defnota, mimo że nie planowałeś tego. No. To by było bardzo sympatyczne. W obrazce sobie psy rysowane przez kogoś innego? Yy, kiedyś próbował pewien Castor, Troj. Nie pamiętam imienia i nazwiska. I to jeszcze w pierwszym sezonie. I nie, mu nie wyszło. Znaczy, nie, nie, nie wyszło to tak, jak chciał. Więc się na jednym pasku skończyło. Nie, nie podejrzewam, żeby... żeby żebym mógł w jakiś sposób kogoś naprowadzić tak, żeby to zrobił. I Korek na pewno by zrobił to dobrze, Igor Wolski. Bo Igor ma świetną wyobraźnię do widzenia rzeczy w śmieszny sposób. On potrafi ci zrobić każ On po prostu będzie ci umiał zrobić każdą scenę tak, żeby była zabawna. Po prostu rysując odpowiednie minki. Do tego. Więc tak, ale on jest zapracowanym człowiekiem i co się nie dziwię, bo. Takiego, takiego trudno nie rozrywać na strzępie, kiedy ma takie zdolności. Ktoś jeszcze? Przeglądam teraz listę gadu. Nie, ciężko by było. Nie widzę. Może do, może do pojedynczych pasków różnych ludzi bym potrafił, ale tak to nie. wolę pisać właśnie rzeczy pod, pod, pod, pod rysowników, z myślą o danym rysowniku. A gdzie byś radził ludziom szukać inspiracji? Do komiksów. Ty mówisz, że szukasz po prostu przeglądając stare psy. Coś jeszcze? No więc tak. Yy, więc to powiem jeszcze raz. Yy, no Po pierwsze, to nie ja yy, tam przeglądam te psy, bo ja powiedziałem, że inni mają przeglądać, yy, że inni może mogą przeglądać te psy, żeby szukać sobie inspiracji do swoich rzeczy, dlatego że to jest przykład z różnymi pomysłami. Ale to, co ja polecam i z czego korzystam, to jest Random Word Generator, który e, wybiera ze słownika absolutnie losowe słowo. Losujesz sobie pięć takich słów i próbujesz coś z tego zrobić. Możesz sobie parę odrzucić, parę ci się zmieni w trakcie i koniec końców masz jakiś pomysł. Zazwyczaj takie pomysły nie są specjalnie normalne, więc doskonale się nadają do psów. Jeżeli chcecie robić poważne rzeczy, to możecie na przykład e, pójść gdzieś na, na cmentarz, na przykład zobaczyć jakiś pogrzeb. No, to, to, to tyle, tak. to Dla wesołych rzeczy polecam ten, te, te, losowanie słów. Dla poważnych rzeczy polecam cmentarze. No ale... Losowanie słów to od razu się kojarzy, no, losowanie, losowość, random, te słynne, absurdalne komiksy. ale coś... nie jest tak, że wrzucasz yy, przypadkowe rzeczy. Czekaj, wiesz co ja teraz wrzucę? Tak. Tutaj, random word Generator, bo ja tu mam Google, widzisz, bo ja jestem z komputerem. Komputer. Przydatna rzecz. No. The random word is diamond. Okej, okay, mamy jeden. Mamy diament. Kotwica. Guma. Potwór. Mgła. Okej. Okay. Już mamy jakiś pomysł na historię. Już widzisz. Masz klimat całości. Masz mgłę. Masz wielki jakiś sztorm na morzu, czy coś takiego. I, i, i masz tę taką, tę taką mgłę. I, i, I wiesz, potwór nawet nie musi być prawdziwym potworem. Okej, już masz już stworzony masz jakiś klimat, jakiś, nie wiem, opuszczony, opuszczony statek w jakichś jakich ciemnościach, czy coś takiego. Może tam być potwór, jasne, czemu nie? To jest nawet może być poważny komiks. To, ja to nie wątpię, okej, nie pamiętam poprzednich słów. To był y, Guma. No to kotwica... Słuchaj, to jest dobry scenariusz. Masz taki statek. I, i ten statek... Ten statek przepływa właśnie przez taką dolinę gieł, gdzie, gdzie leżą wraki starych yy, statków. I on sobie przepływa obok i nagle kapitan patrzy na jeden z tych wraków, tych statków i mówi po, po, po, po, po, po, po, po, po. Czekaj, czekaj, czekaj, weź zarzuć kotwicę. Oni zarzucają kotwicę. Mhm. I kapitan stwierdza, że on idzie na tamten statek idzie na tamten statek i stwierdza, że, że na tamtym statku masz jest dużo lepszy, dlatego oni będą brali ten wrak, a tamten zostawiają tutaj. I ten kapitan razem z całą załogą przeskakują na ten wrak. Yy, okazuje się, że jeden z, jeden z gości, jeden z marynarzy jest takim dowcipnisiem dżowci, czy coś takiego i jakoś zrobił kotwicę z gumy, więc statek wziął i popłynął, a oni zostali na tym cholernym wraku. I teraz muszą sobie radzić w dziczy. Na statku jest potwór i zabija ich jeden po drugim. I, i jeszcze tam było jakieś słowo. To już sens. że Diament! Się... diament. Po, to, po to kapitan tam poszedł. Widzisz, już masz początek. Losuń to już pięć to jest cały serial, a nie... Jedno, no nie? Piosu. Stary, a ja to wszystko mówię przed ludźmi. Teraz mi ktoś pomysł ukradnie. <głos> ja na zawsze mogę wylosować następne pięć słów. I pędziesz na jeszcze lepszy. No pewnie. Chyba, że, że ten już był twoim opus Magnum i nigdy nic lepszego nie wymyślisz. Nie, to było bardzo słabe. No, już się ucieszyłem. Znaczy, nie, nie, sorry stary, będziesz dalej spędzał resztę życia robiąc wywiady z komiksierzami. No dobra, jedziemy dalej. Znaczy, nie tyle jedziemy dalej, co właściwie, no... Myślę, że starczy mi materiał, tylko wymyślę jakieś dobre pytanie ostatnie. A, ale może, ale masz w sumie nie wiem, czy nie można skończyć, bo to wiesz, możesz powiedzieć, że, że no to dziękujemy, że po prostu popisać się twórczo tutaj u nas w studiu i tym optymistycznym y, akcentem zakończymy nasz wywiad. Może nie będę tego mówił, tylko po prostu to wszystko wrzucę i w tym momencie wyłączę nagrywanie. Będzie tak hipstersko i awangardowo. Bye.